Aha, no tak, bo ona chce wejść za zabić. Ja myślę, że po prostu memuje. Tak. No. Ty myślałeś, że ona nie memuje, serio. Teraz się będzie wkurzać, że drzwi się nie ruszą. Teraz w swoim świecie. Ale to i tak jest wszystko do usunięcia. Nie, nic nie jest. Dobrze. Zepsułeś. No to dobrze. Żyjemy w reality-erze. Oni wszyscy wiedzą, że to jest edytowane. Eee, tak, ale mówienia o tym w trakcie audycji jest nieprofesjonalne, lamerskie, nieśmieszne, żenujące. Tak jak wszystko, co nie jest zgodne z twoim światopoglądem. Jest to moim pet piwem. Dobrze, przyjmuję to. W każdym hmm. razie miałem powiedzieć, że hej, kot! Wiesz, jak na Tumblerze jest taka duża grupa osób, które ignorując fakty medyczne przypisuje sobie zdiagnozowane przez siebie choroby psychiczne. Nie. Ha! Wyparłem tą wiedzę z głowy. Wyobraź sobie, że jest taka grupa bardzo szeroka. Oni są wiesz jakieś otaku kiny, którzy są trans postaciami z anime i inne takie cuda. Ja taką ostatnio doświadczyłem dysforia, która sugerowałaby mi, że gdybym był takim uczestnikiem życia tamblerowego, to byłbym biatykowcem, który jest transmainowy. Bo ja jestem, mam w duszy granie jedną postacią, ale moje koślawe ręce są zdolne tylko do grania innymi. To była chwila hejtowania ludzi. Tak, ludzie są dobani. Nie to co koty. Koty nie są do bani. Są, so, tylko nas memują po prostu No to jest też prawda A ludzie nie potrafią memować Ale chciałeś opowiedzieć historię Tak, no bo tak sobie jeżdżę po Polsce ostatnio Znaczy nie, nie, nie częściej, nie rzadziej niż zwykle Tylko no czas, czasem raz na miesiąc, dwa Zdarzy mi się jednak wyjechać Czy to na jakiś koncert Czy to na jakieś wydarzenie do innego miasta Na przykład miesiąc temu byłem w Krakowie Pierwszy raz w życiu tak nieprzejazdem Wczoraj byłem w Gdańsku, to już któryś raz, ale w końcu byłem w trochę innej okolicy niż zwykle. No i widzisz, mówiłem, że koty, koty memują. Ona będzie drapać w drzwi. Nie, nie, nie zamykam drzwi, ja tylko wynoszę kota. Ale on tu wróci, to po co? Nie wiem, może zamyśli się i zacznie robić coś innego. Meming został dopełniony. Ach, kot. Mój kot dla odmiany. I o, mówiłem. No cześć. No, no co tam? Świetnie. Słyszałem że, słyszałem, że chcieliście nagrać dzisiaj podcast. To jest twój telefon z Windowsem. No słyszałem, że chcieliście nagrać dzisiaj podcast. Byłoby bardzo szkoda, gdybym hałasowała. Nie, to jest straszne. To jest naprawdę straszne, jak bardzo takie, takie zwierzę może ci utrudnić życie. No musisz embraceować memy. Tak, to prawda. Ja jestem na to gotów. No więc jeżdżę sobie po tej Polsce, byłem wczoraj w Gdańsku i kurde muszę ci powiedzieć, że ta Polska widziana moimi oczami nie jest tak ładna jak we vlogach Krzysztofa Gonciarza. Hmm. No i też sprawia, że się zastanawiam, czy to znaczy, że Japonia też nie jest taka ładna jak we vlogach Krzysztofa Gonciarza. Mówisz, że masz wyobrażenie Japonii wyidealizowane przez vlogi Krzysztofa Gonciarza? Tak. A... Masz świadomość tego, że będzie taka Japonia równie ładna co dla Krzysztofa Gonciarza i dla Ciebie, jeśli po prostu sobie do niej skoczysz na tydzień i pooglądasz to, co jest warte oglądania? Możliwe, no ale przecież ja w Krakowie też ani w Gdańsku nie mieszkam na co dzień, tylko tam wbijam na weekend i stwierdzam, że no fajne miasto, no trochę tak jakbym był w jakiejś innej dzielnicy Warszawy. Dosłownie tak samo się czuję. <grym> <grym> <grym> Fajna ta prowincja. No całkiem jak taka wola może. O, taki żolibosz troszeczkę. <grym> no, dosłownie tak jakbym po prostu zajechał do jakiejś innej dzielnicy miasta, w którym mieszkam na co dzień, tylko że dzielnicy, w której nie bywam na co dzień. Jestem pewien, że byłyby jakieś okolice Warszawy, w których jeszcze nie byłem, które wyglądałyby mi bardziej obco niż taki właśnie Gdańsk czy Kraków, w którym byłem pierwszy raz w życiu. No jeśli odwiedzasz ciemne zaułki brudna, to myślę, że na pewno poznałbyś takie uczucie, gdybyś odwiedził. Ale wiesz, nie wiem, czy masz świadomość, to nie jest tak, że... Znaczy, wiesz, ja zdaję sobie sprawę z tego, że końcu no, też sam o tym mówił, że on się porusza tam po centrach tam y, dużych miast i że w jakichś tam ładniejszych miejscowościach turystycznych i że dlatego u niego to takie wszystko ładne no, ale z drugiej strony, no ja też ja też chyba nie porusza się po jakichś najgorszych okolicach, no i po prostu tam, gdzie akurat mnie jakiś event zaniesie. No tak, ale wiesz, chciałem ci dać też do zrozumienia, bo nie wiem, czy wiesz, że życie nie jest jak anima. I to nie jest tak, że jak pojedziesz do innego miasta, to nagle tam będzie zupełnie inna kultura, zupełnie inni ludzie i zupełnie inaczej będzie wyglądało. Ale ja myślę, że na tym polega podróżowanie, że po to się podróżuje. A tutaj wychodzi na to, że. Że tak naprawdę, gdyby nie to, że właśnie jadę po to, żeby zobaczyć jakieś wydarzenie, to nie miałbym absolutnie żadnego powodu, żeby wychodzić dalej niż poza swoją dzielnicę. Cieszę się, że twoje oczy zostały otwarte na tę prawdę. Ale tyle ludzi podróżuje. No ale wiesz, to też nie jest tak, że oni podróżują z miasta do miasta, tylko odwiedzają jakieś parki krajobrazowe, odwiedzają jakieś, nie wiem, tereny mniej lub bardziej zurbanizowane, Myślę, że... O, jedna rzecz mi przyszła do głowy. Bardzo bym chciał zobaczyć, jak aktualnie wygląda taka prawdziwa, zabita, dechami japońska wieś. Bo mam ten obraz no, popkulturowy, gdzie jak już jest wieś, to masz tradycyjne, drewniane domki tam lekko podmurowane, które mają, nie wiem, 300 lat albo 200, bo mieszkają tam rodziny od kilkudziesięciu pokoleń. Ale spodziewałbym się, że prawda jest nieco odmienna. Ja nie. Ja myślę, że tak, tak moja ja panią tak wygląda w oczyma mojej duszy. Mam nadzieję taką ją zastać. Hmm. Więc kształtujesz rzeczywistość przez swój pryzmat. Nie pozwalasz, żeby rzeczywistość narzuciła twojemu pryzmatowi jakieś niechciane prawdy? Rzeczywistość może się walić. Hmm. Ale ty jesteś buntownik. Mam gry wideo od tego. Czy masz spodnie z motywem ognia? Nie mam spodni. <głos> nie potwierdzam. W mojej rzeczywistości masz spodnie. No i z tego wnioskuję, że się nie dogadamy. No trudno. Co Hitboxy poza tym... i frame odcinek dziesiąty. Nie, teraz naprawdę będę musiał to rozreklamować. Odcinek dwucyfrowy. jeden zero. Zrobiliśmy to, mój drogi. Jeden, zero, od dziewięć odcinków więcej niż, niż gdybyśmy przestali po debiucie. Dokładnie. Czy było warto kot? Nie. Cieszę się, że tak twierdzisz. Ja no również bo... uważam, że nic nie jest warte niczego. No bo do czas tak sobie myślałem, miałem co jakąś opinię, a potem stwierdzam, że o, fajnie, że nie mam komu jej przedstawić. I, I pozwalałem jej... Od... Moje życie było jak medytacja. Po prostu przychodziły do mnie opinie, a ja pozwalałem im odpłynąć. A teraz przychodzi do mnie opinia i już sobie myślę, że o, jak to najładniej ubrać w słowa, jak to sobie fajnie powiem w podcaście. Ani jedno, ani drugie nie ma nic wspólnego z medytacją. Bo, no, bo, bo, bo no, no nie, bo ten motyw, że przychodzą myśli, a ty a, a knoble, nie acknowledge'ujesz ich, tylko pozwalasz im odpłynąć, nie, nie, nie zatrzymujesz się na nich nie acknowledge'ujesz to jest jedno nie przyczepiasz się, nie chwytasz no. ich. i tak samo jak miałem dotychczas opinie to starałem się je właśnie ignorować, nie przyczepiałem się do nich, pozwalałem im sobie płynąć swobodnie, a potem i odlecieć dalej, i zostawić mnie daleko za sobą a teraz myślę sobie, że nie będę musiał o tym powiedzieć w podcaście no, nie będziesz musiał. Właśnie nic nie musisz. Czy, czy, czy możesz tylko zaobserwować tę myśl. Powiedzieć sobie coś o niej i, i dopiero pozwolić jej odejść. No A nie, co? bo jak pozwolę jej odejść, to o niej zapomnę i już o niej nie powiem w podcaście. No i czy coś to zmieni? No tak, to że nie powiem o niej w podcaście. No tak, ale dlaczego chcesz mówić o niej w podcaście? Bo z tego jest podcast. Czy uzależniasz istnienie podcastu od tego, co chcesz w nim powiedzieć? Tak, i w drugą stronę. No widzisz. No i dlatego jesteś bardzo słaby w swojej medytacji i bardzo daleki od oświecenia. Ja tam się dobrze bawię. Nie wierzę. Eto. Zobaczysz. Jeszcze przyjdzie czas, że będę się niedobrze bawił. Ale póki co było świetnie. Taka przejażdżka prawdziwa. Jak dobra gra. No, to jak na dziesiąty odcinek mam idealny temat. Tak. Ale... Chcę go odłożyć jak, naj, jak najdłużej. To jest, wiesz, jak ta wycieczka, nie wiem, do dentysty czy coś. no Chcesz jak najdłużej to odłożyć w czasie. Jeśli da się, a panią jeszcze pój, puszczę przodem, tak samo ja ciebie puszczam przodem. Opowiedz mi o tym, w jakiej gry grałeś w ten tygodniu. Ja tak nie robię. Ja, ja jak mam czekać do dentysty, to wolę przyjść. Przepraszam, czy pani nie chciałaby na przykład poczekać dłużej, bo ja bardzo chętnie wejdę pierwszy. Opowiedz mi o grach, w które grałeś w tym tygodniu. Hmm. No dobra. Zacząłem ten tydzień z bardzo ambitnym zamiarem przejścia <śmiech> Necronomicon Świt Ciemności. <śmiech> to jest trzeci raz, kiedy słyszę ten tytuł i dalej mnie bawi. Gwoli ścisłości powiem, że tytuł oryginału Necronomicon The Downing of Darkness jest tak samo śmieszny w swoim przekoloryzowaniu, tylko że jest powiedziane po angielsku, więc w naszych umysłach nie brzmi tak. Nie, ja po prostu słyszę go już czwarty raz, więc nie zaśmieję się kolejny raz, bo to trochę lamerskie, ale bawi mnie tak samo. No tak, no tak. Dla Anglika wersja Downing of Darkness brzmi bardzo śmiesznie i bardzo przekoloryzowanie. Dlaczego się zabrałem do tej gry? Jest mega stara, chyba 2099, 2001 albo drugi, coś z tego przedziału. Point and click w typie może trochę mysta, gdzie poruszasz się w trybie pierwszoosobowym, masz ładne zdjęcia, po których nawigujesz kliknięciami myszki, a twój kursor jest zawsze w centrum ekranu. I chciałem się z nim zapoznać głębiej, bo próbowałem ją przejść wcześniej, potem trochę się zawiesiłem, odłożyłem to na później, a to jest gra z cyklu tych point and clicków opartych na flagach, czyli to, że musisz, może tak, żeby przejść dalej musisz pogadać z jakimś NPC-em i on sobie siedzi gdzieś na ulicy w mieście, ale żeby się tam pojawił, to musisz najpierw przejść przez całe miasto, bo dopiero jak przejdziesz wszędzie, to załączy się flaga, żeby on się tam pojawił. Taki wiesz, cykl nieintuicyjnych, niepowiązanych ze sobą w żaden logiczny sposób, mało sensownych zagadek. I zastanawiałem się właśnie, jak po przejściu całej gry złożonej z tego typu rzeczy zmieni się moja opinia na temat zagadek i tak dalej w point and clickach. Ale nie udało mi się tego zrobić, bo nie udało mi się przejść tej gry, więc nie ma nawet o czym mówić. Zupełnie co innego zajęło moją uwagę i pochłonęło mnie bez reszty. Powiedz mi, kot, czy pamiętasz czasy, kiedy gry były owiane wystarczająco dużą dziurą informacyjną, żeby wokół ich treści powstawały mity? Ledwo. Pokemony i, nie wiem, Tibia. Tak? Były jakieś mity z Tibi? Może, może tylko mi się tak zlewa z czymś innym. W każdym razie te czasy. Może wtedy były jakieś pojedyncze gry, co do których faktycznie... Nawet jeśli miałem internet, to nie umiałem szukać, więc jakieś tam mity jeszcze i legendy słyszałem i potem sprawdzałem, powielałem, ale mówię, ledwo się na to załapałem. A widzisz, ja pamiętam ten okres świetnie, no bo ten przełom, kiedy PSX, PlayStation 1 był już w zasadzie pod każdą strzechą, a pod niektórymi strzechami był nawet internet, to był moment, kiedy ludzie najróżniejsze rzeczy wrzucali. Pamiętam świetnie, jak w Resident Evil trójkę zagrywaliśmy się wraz z kolegami i jeden ze znajomych upierał się, że obrzyna uciętego shotguna zdobywa się przez odblokowanie sekretnej lokacji, którą jest warsztat i w tym warsztacie trzeba wziąć normalną strzelbę i ją przeciąć na pile tarczowej. Co oczywiście jest nieprawdą, shotgun wypada z Nemezisa jako drop. Ale takie podwórkowe mity to zdarzały się każdemu. Natomiast w tym okresie PlayStation 1 mity przeniknęły też do internetu. I pamiętam doskonale moje pierwsze wizyty na Gamefaxach, które notabene są stroną nadal aktywną i zresztą bardzo dobrze. Moja ulubiona. Hmm. Pamiętam wizyty na gamefaksach i odwiedzanie działu Cheats bo w, jak już ktoś napisał poradnik i on był wrzucony do działu FAQs, to tam raczej były rzetelne informacje. Natomiast w dziale cheats wystarczyło napisać kilka zdań i przesłać to, To było w bardzo małym stopniu weryfikowane, jeśli w ogóle. I na przykład jak przechodziłem sobie takie Final Fantasy VII, to pamiętam, że na Gamefaksach przez jakiś okres bliżej nieokreślony już teraz, niestety nie byłem wtedy zdolny złapać screenshota ku pamięci, były na przykład takie fascynujące mity, jak hmm, musisz wylądować statkiem powietrznym na konkretnej górze i wtedy ta góra się obudzi i okaże się być unikalnym, bonusowym bossem. Ale na tym się nie kończył taki mit, bo jak pokonasz tego bossa, to wypada z niego kluczyk do rakiety kosmicznej. Jak wrócisz do miasta, to będziesz mógł użyć tego kluczyka na rakiecie kosmicznej i polecić w kosmos. I będziesz miał oddzielną mapę na Księżycu. I Księżyc będzie cały zrobiony z sera. I ten ser się obudzi i będziesz walczył z serowym łeponem. Unikalnym bossem tylko na Księżycu. I nie ściemniam, takie rzeczy ludzie naprawdę wrzucali. Ja myślałem, że nie ściemnia, że to naprawdę było w Final Fantasy 7. Nie, nie było tak. A, tego. prawie Cię uwierzyłem. No, wiem, brzmiało to bardzo wiarygodnie, ale jakbyś miał 11 lat, to co Ty tam wiesz o życiu? Trzeba poklikać na każdy. Nie, kurs. no wiem wszystko, oglądam kreskówki. A, no, wiadomo. Wiesz co, kiedyś kreskówki nie uczyły życia, tak jak teraz. Nieprawda. Prawda? Nieprawda. Teraz uczą tolerancji, ale wtedy uczyły życia. Przykład? Ja łasicę. Wszystko, co... Dlaczego pomyśleliśmy o tym samym? <grystanie> no bo jest to najbardziej życiowa kreskówka i dobrze o tym wiesz. No to prawda. Ale nie rozmawiamy o kreskówkach. Jak to nie? No dobra. To rozmawiamy. jedyne na czym się znam. To prawda, to prawda. Na <grystanie> tym się znasz. Taka prawda nie. No. No. I jak niektórzy nasi słuchacze mogą pamiętać, mm, jeszcze kiedy nagrywaliśmy pierwszy odcinek, zagrywałem się w Digimon World 2. To jest gra z 2002 roku. Zastanawiałem się, do czego zmierzasz. Otóż zmierzam do czegoś. To jest gra z 2002 roku, więc idealnie wpisuje się w okres, kiedy nie bardzo było wiadome tak naprawdę, co jest w danej grze, bo można było korzystać z opisów wrzuconych do internetu, ale jednak nadal, szczególnie na zachodzie, ludzie polegali na firmach, które kontaktowały się z wydawcami gier i prosiły o szczegółowe informacje, albo jakiś przedpremierowy build, albo nawet może kopię z opcjami deweloperskimi, która pozwoliłaby rozpracować grę od początku do końca i napisać poradnik, który potem można było wydać. Wiecie, to był taki dziki zachód w internecie. Bardzo. Kiedy każdy mógł napisać co chce, i tylko profesjonalnym dziennikarzom wydającym się na papierze można było zaufać. Tak. A co więcej, nie było ani Twittera, ani Facebooka. Ale Instagram był. Nie. A, a Snapchat? Yy, nie. Vine? Nic takiego. To co ludzie robili? E, oglądali koty tak jak zawsze. No i siedzieli na messageboardach straszne O, to były czasy. Ściągali też po kątem pirackie kopie, ale to... Nie wolno. No wiesz, to, to były wtedy dzieci najczęściej z dostępem do internetu, więc no, te błędy się popełnia. Natomiast... A, i ściągało się obrazki. Robiło się foldery z obrazkami. I na przykład miało się folder na tapety i ściągało się z jakiejś stron typu animewallpapers.com tapety na swój pulpit. Bo wiesz, jak się ma na przykład 10 czy 12 lat, to ciągle jest coś nowego, fajnego i zmienia się te tapety, co i rusz. W którym Windowsie weszła opcja, żeby tapety automatycznie się zmieniały co jakiś czas? Vista? Albo siódemka? Mm, późno. Późno, późno, ale A... chyba Vista. Yy, rozmawiałeś o Digimonach. Ej! Dobra, dobra. E, Digimon. Więc gram sobie w tę grę i... W trakcie gry m, zacząłem się powoli zbliżać do skompletowania drużyny, którą chciałem sobie wyfarmić, żeby móc przejść dalej. Tak postanowiłem sobie, że dojdę do momentu w grze, w której levelowanie jest już łatwe i przyjemne. No i wykorzystam tę opcje, te szanse, żeby najpierw wylevelować drużynę taką, jaką chcę już do końca gry mieć, a potem dopiero mając tę drużynę już sobie przelecę przez fabułę do końca i wejdę do bonusowego dungeonu i w tym bonusowym levelu zejdę na sam dół, co może trwać kilka godzin i na ostatnim piętrze spotkam ukrytego Digimona, z którym wygram. Dlaczego? Dlaczego ukryty? Dlaczego tam? Dlaczego takie postanowienia? Chcesz mi powiedzieć, że jest na to odpowiedź, która jest w dodatku interesująca? Oczywiście. Dawaj. Bo zgodnie z opisami i informacjami krążącymi na temat tej gry, żeby ten bonusowy Digimon się pojawił na samym dole bonusowego dungeonu, jest szansa 1 na 666. I to była informacja, która przewijała się wszędzie i zawsze. I nikt jej nigdy nie potwierdził. Jakoś tak... Kojarzyłem, że są fotki, kojarzyłem, że są nagrania na YouTube z tym właśnie sekretnym Digimonem konkretnym, ale nigdy nie wczytywałem się za bardzo, chciałem to zrobić samemu. Natomiast w pewnym momencie, któregoś tam dnia, po kilku godzinach klikania znudzonym wolną ręką w konsolkę i przeglądania internetu, pomyślałem, a wejdę sobie na Gamefaxy, na messagebordy i zobaczę, czy faktycznie ludzie, komuś się udało złapać tego Digimona. Przejście tego bonusowego dungeonu to jest kilka godzin, szansa niewielka. Jeszcze w dodatku ten Digimon to taka potwora, taka chimera, taki w ogóle najgorszy, że to się nawet wpisuje w te szanse 1 na 666, że taki diabeł. No i wszedłem sobie na boardę i utonąłem w nich na ponad 8 godzin. Bo wciągnęła mnie wielka historia mitu na temat tego stwora. Otóż okazuje się, że pojawił się jeden człowiek, który, co ważne, był filarem społeczności Digimon World 2. Tenże człowiek siedział w grze do pożygu, naprawdę. Skompilował długie, rozbudowane tabele tłumaczące dokładnie wszystkie ścieżki ewolucyjne, gdzie znaleźć jakiego Digimona. Udało mu się rozkminić, jak wyglądają formuły, na podstawie których gra oblicza obrażenia, wynik walki. Stworzył nawet kalkulator do tworzenia Digimonów. Więc człowiek wiedział, co robi i zjadł zęby na tej grze. No i pewnego dnia... Wszedł on na forum Gamefaxowa na messageboard'y i powiedział Słuchajcie, wszyscy dotychczas źle szukali Kimeramona. Nie mogliście go znaleźć i nikt nie potwierdził, że on naprawdę jest w tej grze, Dlatego, aha, bo jak się okazało, te screenshoty, nagrania na YouTubie i tak dalej, to faktycznie jest ten Digimon, ale nie był zdobyty w normalny sposób, tylko zhakowany Gamesharkiem. Więc do tego czasu udało się tylko potwierdzić, że funkcjonalny model wraz z unikatowym dla siebie atakiem i animacją jest w tej grze. No, no i teraz jak go zdobyć? Siedzi koleś i mówi, słuchajcie, to całe 1 na 666 szansa na spotkanie go to jest fake. Tu zupełnie nie o to chodzi. Musicie wejść do jednego z 10 czy tam 12 dungeonów w drugim świecie gry losowo zejść na któreś z pierwszych pięter, ja nie pamiętam, bo udało mi się to zrobić tylko raz 12 lat temu. Tam spotkacie NPCa, którego normalnie nigdzie nie ma i on wam powie, że musicie wejść do zablokowanej na mapie gry lokacji, bo faktycznie jest w miasteczku jakiś pokój, do którego się nie da wejść. Jak z nim pogadacie i pójdziecie do tego pokoju, to tam będziecie mogli wejść i spotkacie kolejnego npc który zleci wam quest zejścia na sam dół tego bonusowego dungeonu i tam spotkacie straszliwego naukowca, który zrobił tego potwornego Digimona i trzeba będzie z nimi walczyć. I wyobraź sobie, przez cztery lata ten temat żył na gamefax Ludzie dosłownie kombinowali wszystko, żeby, żeby wywołać jakoś ten quest. Przechodzili grę na różne sposoby, różnymi ścieżkami, bo są marginalne różnice, ale da się jednak przejść tę grę różnie. Kombinowali, tworzyli drużynę, łapali jakieś przedmioty i nikt tego nie mógł odtworzyć. W końcu ludzie wzięli się za hakowanie gry. Eee, udało im się potwierdzić, że nie ma żadnych tekstów w grze, które odnosiłyby się do tego questu. Udało im się potwierdzić, że nie ma żadnej unikatowej mapy, która by się mogła wiązać z tym questem. Ale za każdym razem było to takie, wiecie, wiesz, no trzeba było uwierzyć kolesiowi, że on naprawdę sprawdził całą zawartość gry i naprawdę wyciągnął z niej właściwe informacje. A jeszcze w dodatku najczęściej jak coś postowali na ten temat, że hej, udało mi się sprawdzić pliki gry i czegoś tam nie było... To zazwyczaj było też tak, że oni mówili, że w sumie nie jestem pewien, albo że mam wyciąg, ale udało mi się przekonwertować tylko około 80% tekstów. I tak wiesz, za każdym razem jak ktoś pisał, że odkrył coś, co powinno dementować tę plotkę, no to zostawiał furtkę, w oparciu o którą można było powiedzieć, że no tak, ale może coś tam, ale może to jest jakoś schowane, a może nie ten plik przeglądałeś, a może cokolwiek. I ten mit żył w ten sposób przez ponad 4 lata. Eee, aż w końcu nie zdecydowali się zebrać do kupy i raz jeszcze rozpocząć na nowo tego poszukiwania. I teraz jesteśmy w tej erze, kiedy trzech czy czterech zapaleńców siedzi i przechodzi tę grę po trzy czy cztery razy, żeby mieć trzy oddzielne sejwy i tworzy jakieś konkretne potwory i tak dalej, żeby sprawdzić ostatnią teorię. I ostatnią teorią jest, że wywołanie tego questa to błąd w grze. Co zrobił Maciej? Ściągnął debugger do PlayStation 1 i nauczył się jego obsługi, żeby sprawdzić, w, żeby stworzyć kod do GameSharka, który pozwoli mu wymusić wyjście poza mapę i sprawdzenie, czy przypadkiem nie ma jakichś dodatkowych triggerów albo ukrytej zawartości poza mapą gry. I to mi zajęło zeszły tydzień. Tak woli ścisłości to debugger do psx jest dosyć prosty w obsłudze, ale interpretowanie danych, które on ci udostępnia jest nieco bardziej skomplikowane. Więc na razie mi się nie udało. Praca jest w toku. Ale udało mi się wyciągnąć z niego kilka interesujących wartości, i podesłałem je do ludzi, którzy siedzą nad tym, na tym bordzie Digimonowym. Z taką propozycją wiesz w oparciu o mój instynkt testerski, że hej, jakbyście, jak macie siedzieć w grze i próbować ją zepsuć, to zajmie wam lata i prawdopodobnie nadal nie wyczerpiecie wszystkich możliwości. A jak usiądziecie do GameSharka i spróbujecie wykopać z kodu gry jakieś zmienne, które mogą was naprowadzić na ten quest, no to mamy przynajmniej kilka punktów zaczepienia, za które możemy się zabrać już teraz. Co spotkało się ku mojemu zadowoleniu z ciepłym przyjęciem i czekamy na wynik. Hitboxy i framey, odcinek dziesiąty. Siema, jestem Kod ze mną jest Hiryu. Hiryu, w co grałeś w tym tygodniu? W nic? O, szkoda. No dobra, to, to może przejdźmy do newsów. A, ale czekaj, czy ty w nic nie grałeś? Nie. Okej. Okay. Ty coś chcesz się jeszcze powiedzieć o Digimonach, zanim kompletnie wy wyprę to z głowy? Mm, w sumie y, nie. Planuję się wypowiedzieć tak kompletnie na temat tej gry, jak już ją skończę. Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Wrócę do tego tematu, jak będzie coś ciekawego do powiedzenia. Oh. Myślałem, że ja mam ciężki temat. No <grych> to tak może... Skoro ty już zrzuciłeś ten głaz, ja może tak lekko powiem, że... No, grałem w tym tygodniu w Lola. Tak Aha. całkiem sporo. Trochę w Rocksmitha. Aha. Trochę w Osu. Aha. Spędziłem parę godzin z Ultra Desper Girls. Nadal nie skończyłem. Zresztą wydaje mi się, że już nie będę miał na tej, na tej gry nic dodatkowego do powiedzenia poprzez te chyba trzy razy, kiedy do nich wspominałem, zdążyłem już chyba powiedzieć wszystko. W co jeszcze grałem w tym tygodniu? Chyba to już tak naprawdę wszystko wymieniłem. No Właśnie roll, gry rytmiczne i tak naprawdę tak wygląda większość moich tygodni. I jak zaczynaliśmy ten podcast, to nawet się śmialiśmy, w cudzysłowie śmialiśmy, że w sumie to ja nie gram w gry, ale lubię mieć opinie o nich, więc może po prostu będziemy robić tak, że będziemy oglądać, jak inni grają i komentować to, bo tworzyć sobie własne opinie na bazie cudzych opinii i udawać, że one są na bazie naszych faktycznych doświadczeń z grą. Z tym oglądaniem i komentowaniem to ja nawet wróciłem jakiś czas temu do tego pomysłu. No i, i tak w zasadzie jakoś tak się złożyło, że przez te 9 tygodni w coś tam jednak grałem, a to sobie pograłem w godzinę, w to Sonic tam Utopia, co wspominałem, że dosłownie pół godziny pograłem i już miałem jakiś temat do wspomnienia, a to wróciłem do rola, co było tematem, a to coś tam innego, jakaś, zawsze jakaś okazja była, żeby o czymś tam pogadać. No i w tym tygodniu nie ma. I to jest poważny problem, bo generalnie to jeśli ja się nie będę autentycznie zmuszał do tego, żeby w coś pograć tylko po to, żeby o tym powiedzieć w podcaście, to, to nie będę o czym rozmawiać. Czy znaczy, chcę powiedzieć, z czego to wynika. No Po pierwsze, no, ewidentnie no, jestem fanem po prostu grania. Zawsze miałem gdzieś tam w życiu jedną taką grę, na którą poświęcałem większość czasu. To mm. nie jest tak, że to LOL mnie tak jakoś kompletnie uzależnił, tylko po prostu jestem takim typem człowieka. Wcześniej to było Enemy Territory, Counter Strike, Team Fortress 2, Left 4 Dead. Może to będzie ciekawostką dla ludzi, że grałem w tą grę nie tyle, że grałem w tą grę naprawdę sporo, że grałem najpierw, miałem ekipę z ludzi, z którymi staraliśmy się jak najefektywniej przychodzić eksperty, te kampanie na tym najwyższym poziomie i staraliśmy się tam przychodzić z jak najmniejszą ilością śmierci i w ten sposób się uczyliśmy grać, potem jak im się znudziło to ja zacząłem grać więcej versusów i tam znalazłem jakąś ekipę polską, ludzi, którzy grali dużo w versusy i na tym spędziłem też tak kilkadziesiąt czy nawet set godzin no i teraz ten rol no i niestety to mnie ciągnie po prostu dużo bardziej niż ogrywanie gier singlowych. Mhm. Więc to jest problem. Na pewno jest też trochę tego, że to się też kilka lat temu zmieniło, bo ja jestem z tych ludzi, którym dużo łatwiej wciągnąć się w coś świeżego, nowego niż jakieś tam klasyki. Mhm. Bo jak widzę, że gra, powiedzmy dopiero co wyszła, i widzę, że są na jej temat jakieś tam recenzje, opinie, rozmowy. To chcę być częścią tej rozmowy. Myślę sobie, kurczę, ale fajnie ci ludzie mają, że w to grają. Też mam taki hype, że ja też chcę w to zagrać, przejść. I też potem dołączyć do tej rozmowy, powiedzieć, przedstawić swoją opinię. No to generalnie mnie łatwo dać się ponieść jakiemuś tam entuzjazmowi stworzonemu czy przez zapowiedzi, czy nawet przez marketing. Ja nie, nie ukrywam, że jestem tym typem człowieka. Natomiast był taki moment właśnie te kilka lat temu że postanowiłem, że nie, na no jednak kupowanie gier na premierę za pełną cenę, kiedy mogę poczekać kilka miesięcy i kupić za połowę, kiedy hmm. mogę po prostu ogrywać setki gier, powiedzmy, z promocji, które mam na Steamie, wiesz, ten słynny backlog 100-200 tytułowy, który ma tak wielu graczy, że mogę sobie w ogóle ogrywać jakieś kompletne klasyki, które mnie ominęły, a na gogu dostanę je teraz za 10-20 zł. No i... Więc to mi się tak trochę z, z, zbiło. A wiem o tym, że, że, nadal ciągnie mnie do świeższych rzeczy, bo tak samo mam m.in. Z, właśnie z animacjami, kreskówkami i wrestlingiem, że wolę zdecydowanie oglądać nowe rzeczy, świeże, o których jakby jeszcze nie mam, powiedzmy, tego konsensusu na temat danej rzeczy, nie ma tego jakby bagażu, yy, nie wiem, no nie emocjonalnego, ale Opiniowego, opiniowego tak. tak. Tylko, że podchodzę do czegoś na świeżo, do czegoś, do czego wszyscy dookoła podchodzą na świeżo i jakby czuję się częścią tego. Mm -hmm. Podczas gdy jak obcuję z czymś starym, to czuję, że nie czuję się częścią tego, tylko czuję, że podchodzę do czegoś, co inni już znają, a ja teraz to y, dopiero odkrywam i nie wiem, czy w ogóle to zrozumiem odpowiednio dobrze, <grym> czy wiesz, czy wiesz, a co jeśli nie zrozumiem, co czyni powiedzmy daną galę wrestlingową, geniuszem uważanym przez wielu za najlepszą w historii, a ja na nią patrzę i stwierdzam, że to kompletnie do mnie nie trafia. No ale wiesz, coś może do ciebie po prostu nie trafić. Jeśli będziesz miał opinię, to ona nie musi być zła tylko dlatego, że jest niezgodna z ogólnie przyjętą. Znaczy jasne, tylko tak ogólnie próbuję sobie wytłumaczyć, czemu tak jest, że mhm. że wolę właśnie podchodzić do rzeczy nowych niż, niż starych i że z grami tak samo, a przez to nie podchodzę do nowych przez argument finansowy i tego, że no i tak mam te gier w backlogu, to czemu miałbym kupować sobie kolejne, no to w efekcie widzę, jak jest, że, że w ogóle nie gram w gry singlowe praktycznie. No wiesz, ja mam takie fazy, że też czasami potrafię się na bardzo długo przykleić do jednej gry, no siedzę w Digimonach jedząc i rozmawiając z ludźmi. Dosłownie zauważyłem u siebie ten problem, że no gadam z kimś, na przykład w drodze do pracy albo z powrotem, wyciągam konsolę, PSPK i tak tylko mówię rozmówcy, że spoko, spoko ja z tobą rozmawiam tylko po prostu muszę kliknąć, no bo walka w Digimonach jest tak prosta, że nie muszę o niej myśleć. Ale łapię się na tym, że jest to bardzo nieuprzejme i nie powinienem tego robić. Mhm. Po prostu... Jak już się w coś wciągam, to potrafię się wciągnąć bez reszty. No tak samo jak wracam do domu, to teraz akurat odpalam Girtigira i staram się ogarnąć tę grę, staram się przygotować do turnieju w Wiedniu za trzy miesiące jak najlepiej. I też nie bardzo gram w jakieś singlowe rzeczy. Dopiero jak uda mi się osiągnąć jakiś punkt, który sobie zaplanowałem, na przykład właśnie nauczenie się jakiegoś skomplikowanego komba, jakiegoś rozwinięcia jakiejś postaci, albo pogranie przeciwko jakiemuś graczowi i poprawienie swojego wyniku, to czuję się z siebie zadowolony na tyle, że mogę w ramach nagrody usiąść do jakiejś singlowej gry. No ale jednak też nie ukrywam, że trochę dziwi mnie, albo może nie przemawia, nie podzielam tej opinii, że na, że w, w, przyjemniej jest czy łatwiej czy coś wciągnąć się w rozmowę, wyrobić sobie opinię na temat nowej gry, która jest nieobciążona żadnym bagażem niż stare gry, bo wydaje mi się, że w starych grach jest duże pole do poznania historii i to jest element, który mnie bardzo do nich przyciąga. Bo kiedy widzę dzisiaj, nie wiem, nawet patrząc tak na mniej ambitne tytuły, na jakiegoś tam Dishonored, czy jakiegoś tam Assassin's Creed'a, <śmiech> ale strzeliłeś. Mniej ambitny tytuł Dishonored, weź się. No to, wiesz, no widzę masę jakichś tam powielanych mechanizmów, widzę kolejną ładną grę, która na pewno jest niezła, a może nawet jest bardzo dobra. Ale jak na pierwszy rzut oga nie widzę w grze nic, co by do mnie przemawiało, to bardzo łatwo jest mi ją zignorować. Ja wiem, jeśli uważasz, że Dishonored jest ambitny, to, to mnie popraw. Uważam. Okej. Okay. Ja, no wiesz, to jest następca Tifa tak naprawdę. To jest najciekawsza gra skradanka od czasu, nie wiem, pierwszego Spintercela. Czy tam Chaos Theory. No tak. Nie wiem, który z nich jest uważany za bardziej przełomowy. No, okay, jedna więc. z tych nielicznych gier singlowych, które ukończyłem przez ostatnie dwa lata, więc będę bronił. Nie, dobra, wiesz co, ty, ty nie będę się upierał, bo tak jak mówię, ja nie gram w nowe gry, albo inaczej, gram w nie z dużym opóźnieniem. E, więc taki Dishonored na przykład jedynka jest gdzieś tam na mojej liście, ale ponieważ dopiero co wyszła dwójka, to mi się przypomniało jako Triple A tytuł z pierwszych stron gazet, który ci wszyscy będą wciskać do gardy, już niezależnie od tego, jakiej jest jakość. No rozumiem, no ale akurat czułem potrzebę, bo mówię, bo no. to z gier, na których temat mam opinię faktyczną, uzasadnioną czymkolwiek. Jasne, jasne. No natomiast wiesz, nie ma już za bardzo point and clicków. Jak są, to są raczej na licencji, albo właśnie omijają mnie przez na przykład różnice platformowe, tak jak było z Ace Attorney. Gdzie długo nie miałem 3DS, a nie miałem okazji tego w ogóle ruszyć. Podczas gdy point and clicky kiedyś jest tego masa. Nie ma takich klasycznych gier przygodowych, które mieszają sobie trochę gatunki, tak jak kiedyś były takie eksperymentalne RPG. Tego jest dużo chociażby właśnie na Gogu. Więc dużo chętniej jest dla mnie, dużo chętniej jest mi wrócić do korzeni. I patrzeć, które gry kładły fundamenty pod aktualny kształt rynku, niż ogrywać na bieżąco to, co wychodzi, kiedy mam przeczucie, prawdopodobnie w wielu przypadkach niesłuszne, że wystarczy rzucić okiem na tę grę, żeby już mieć plus minus zgodną ze stanem faktycznym opinię. Oczywiście, ja też nie uważam się za jakiegoś wielkiego konesera, powiedzmy, najgłośniejszych tytułów, które teraz wychodzą, no ale nawet w tym roku, no kupiłem takiego Mirror's Edge i w ogóle go nie skończyłem, bo yy, no to akurat trochę kwestia tego, że no nie chciało mi się, nie ciągnęło mnie do niego, a trochę miałem wymówkę taką, że gra mi chodziła dość słabo i postanowiłem, że odłożę go do czasu, aż kupię nową kartę graficzną. No tak, ja tak samo miałem z dumą. tylko akurat ja duma nie kupiłem, póki nie kupiłem karty, no ale też to jest gra, w którą hmm. bardzo chciałem grać, ale ją odłożyłem, żeby już mieć te, ten dobry komputer do niego. No, na przykład jestem ciekaw Titanfall 2, no tylko, że go nie, nie kupiłem i teraz nie wiem, czy go kiedykolwiek kupię, bo no, gra jest już martwa na pececie. No tak, tak. <grafy> nie wiem, taki no taki Dishonored 2 bardzo chętnie bym, wydaje mi się, że bym chętnie zagrał, ale w ogóle nie mam jakiejś takiej potrzeby faktycznej, takiego momentu, że faktycznie stwierdzabym, że o, dzisiaj sobie tą grę kupię, ściągnę i odpalę. Mm -hmm. tylko tak, że no kiedyś tam no tak, no kiedyś bym chętnie zagrał. i mam tak z, z mnóstwem naprawdę wieloma grami i to w równym stopniu właśnie nowymi co starymi po prostu przez to, że jakby zabiłem w sobie ten instynkt tego, że o to jest nowe świeże, błyszczące, więc muszę w to zagrać teraz, zabiłem go w sobie no bo stwierdziłem, że jest to nieekonomiczne i nierozsądne to przez to nie mam już takiego poczucia z żadnymi grami, poza no właśnie tymi grami które gram już od kilkuset godzin, w których po prostu stwierdzam, że no jest to taki mój, nie wiem, czy comfort food, mm -hmm. czy po prostu jednak ta nie, niegasnąca chęć doskonalenia się w nich i bycia coraz lepszym i tak dalej. No bo no, to są właśnie, mówię, to są gry rytmiczne, czyli no, gry, które polegają na tym, żeby grać właśnie na coraz wyższym poziomie, żeby bić kolejne tam rekordy i tak dalej, no i liga, która polega na tym, żeby piąć się w rankingu i być no coraz tak. wyżej, być coraz lepszym. No tak, ja się też wciągnąłem w Overwatcha pod tym samym kątem, żeby się piąć, żeby się nauczyć grać w FPS-a. no bo jaki by Overwatch nie był, to jednak jak dobrze strzelasz, to jest to cenna umiejętność. Mm -hmm. A ja nie miałem okazji nigdy grać rywalizacyjnie w żadnego FPS-a, pomijając bardzo krótki epizod z Quake'em trójką w liceum, ale nawet wtedy to było bardziej takie granie z kumplami po prostu niż faktyczne dążenie do jakiegoś rozwoju. To było tylko pięcie się żeby być ten jeden kill lepszy od kumpla. Mm -hmm. No, No ale wiesz, dla mnie dla mnie te gry są rozrywką na takim trochę poziomie jak książki, raczej niż jak filmy. Ja chciałbym, chcę ogrywać gry, żeby mieć o czym myśleć, żeby, mm -hmm. żeby, żeby zobaczyć coś nowego i myślę, że różnorodność jest tutaj kluczowa i jest też kluczowym argumentem na rzecz gier. Wiem, że oczywiście filmy to jest, to jest głupie, żeby kontrastować filmy z książkami. No właśnie ale... muszę od razu zaznaczyć, że u mnie jest trochę na odwrót. To z filmami mam, mam tak, że chciał, czuję, że fajnie by było jakbym znał więcej filmów, żeby móc być właśnie częścią tej rozmowy, a z książkami na przykład mam tak, że po prostu lubię samą czynność czytania. Mhm. Że to jest coś, co mnie tam relaksuje i sprawia mi przyjemność. Ale tak samo jak ty z grami, tak jak ty masz z, gry, z książki, tak samo u mnie gry filmy, że <śmiech> tak samo są dwa media, w których nie, nie myślę, bardzo rzadko mam takie uczucie, że myślę sobie: Ale bym sobie teraz poświęcił te nie wiem, dwie godziny na obejrzenie filmu, czy nie wiem, trzy godziny na pogranie w jakąś singlową grę. Ale praktycznie codziennie, jak nie wiem, czytam jakieś rozmowy w internecie, słucham podcastów czy coś, to myślę sobie, że kurczę, też chciałbym mieć taką wiedzę na temat danego gatunku jak ten człowiek, albo że też chciałbym uczestniczyć w takich rozmowach jak ci ludzie mm -hmm. ja oferować jakiś swój punkt widzenia na temat danego rozwiązania, tylko że no, znam to rozwiązanie z ich opisu, Rozumiem. a nie z doświadczenia. Rozumiem. Więc jest to trochę głupie i no, trochę głupio mi o tym mówić, no ale powiedzmy, że jestem otwartą książką. No tak, no ja się tylko wytłumaczę z tej metafory, bo ja ją szybciej powiedziałem niż przemyślałem. Ale wiesz, chodziło mi po prostu o to, że w momencie, w którym robiłem to porównanie, dla mnie książka to była jednak dłuższa podróż. Do książki to zawsze trzeba przysiąść, zazwyczaj kończysz ją dopiero po kilku dniach, albo nawet i dłużej może zająć 2-3 tygodnie. A film to jest dla mnie też zawsze doświadczenie jednorazowe, którego nigdy nie dzielę na Części. no Zresztą film też łatwiej po prostu usiąść i obejrzeć. Ale o ile zagrałbym w grę, która oferowałaby tylko unikatową mechanikę albo dopieszczenie jakiejś znanej mechaniki, o tyle zrobiłbym to właśnie po to, żeby móc usiąść się zastanowić, skoro ta gra zrobiła ten mechanizm w interesujący sposób, to jak robiły go inne i w jaki sposób to stawia ją wobec tych innych. I zacząłbym siedzieć i rozkminiać i porównywać i zastanawiać się, i byłby to dłuższy proces i tego właśnie szukam w grach no a oczywiście alternatywa, żeby poznać jakiś świat, fabułę czy coś mhm. zżyć się z bohatera a więc właśnie więc u mnie jest to trochę takie wręcz poczucie że granie w, to, w tego LOLa czy OSu to jest coś co robię dla przyjemności, a granie w jakieś gry singleowe to jest coś co robię niemal z obowiązku mhm. no i no, szukam na to jakieś rozwiązania no pierwszym takim rozwiązaniem, które wymyśliłem było to, że kupiłem tą Vita bo nie, nie wiem, czy mówiłem o tym na antenie podcastu, natomiast autentycznie była we mnie taka myśl, że jedyne takie momenty, kiedy faktycznie mam ochotę grać w jakąś grę, to jest wtedy, kiedy siedzę w autobusie albo w, gdzieś w kolejce, albo dosłownie siedzę i czekam, masz mi czas, minie, nudzi mi się, to wtedy akurat wyciągnę sobie tą konsolę i pogram. No tak. A jest na nie tylko gry ekskluzywne, ale też mnóstwo jakichś portów z PS2, albo nawet z PS3 czasem, można odpalać w całą masę klasyków z PlayStation 1, no. więc no, mam na tą konsolę fakt sporą bibliotekę gier, w które prędzej czy później, mam nadzieję, zagram. No, tylko tak się akurat ostatnio złożyło, że grałem w te Ultra Desper Girls, przez co tak utknąłem na tej jednej grze. A jest to na słaba, że nie zawsze mi się chciał. Poza tym też trochę kwestia tego, że jak kupowałem tą konsolę, to byłem na, pracowałem w innych godzinach niż teraz. Na popołudnie, kiedy mam faktycznie tą siłę na granie w gry jadąc autobusem. No a jak wstaję o 6 rano, to często moja podróż autobusem przebiega z zamkniętymi oczami. Byłem tam, pamiętam to. Ale oh. się fajnie dojeżdżało. Więc jest Witka... Myślałem ostatnio w ogóle o tym, żeby może zacząć ogrywać dema na, na Steamie i na podstawie ich opowiadać, co jakie tam ciekawe tytuły odkryłem i jakie mam na ich temat przemyślenia. Hmm, to byłoby ciekawe, takie pierwsze impresje. No, no, i tylko one. I, I tylko. tylko one. <śmiech> Trochę co tak wygląda już teraz, no, powiedziałem, nie wiem, tam chyba dwa tygodnie temu o Red Dead Redemption i od tego czasu go nie ruszyłem. No tak. Bo po prostu mówię, no nie ciągnie mnie. Więc nie wiem, no tak wam się słuchaczom zwierzyłem. Nie wiem, co z tym zrobię. Czy faktycznie stanę się wojownikiem dem? Hmm. Czy, czy może jak przejdę Ultra Despair Girls, to moja prędkość przechodzenia tytułów na wiecie się powiększy? Kto wie. Wiesz co, ja ci się mogę zwierzyć z jednej rzeczy. Też w temacie grania w grę i słuchaczom. Że miałem takie małe marzenia. Bardzo małe. Żeby któregoś pięknego dnia kupić sobie StarCrafta 2. I zacząć przygodę z drabinką. I naprawdę wierzyłem, że mi się to kiedyś uda. Ale no jak wiemy, gry blizarda nie tanieją. Więc tak, ta stuwa na horyzoncie zawsze tak... Hmm, I tak mam w co grać. Może tak lepiej nie wydawać tych pieniędzy. Potem przychodziły inne czasy, kiedy kasy nie brakowało, to z kolei wciągnęła mnie teraz jakaś fajna gra jak kupię StarCrafta to będę musiał zacząć w niego grać no i teraz jesteśmy tutaj dobrze, że serwery jeszcze w ogóle stoją <laughs> a jeszcze najgorsze jest to, że przeszedłem kampanię StarCrafta 2 Wings of Liberty i ona mi się bardzo podobała i bardzo chciałbym usiąść i ograć pozostałe dwie kampanie, ale to są jeszcze większe koszty może sobie zrobię prezent gwiazdkowy no ale właśnie, w, w Starcrafta dwójkę chciałbym grać dlatego, że podobnie jak z biatykami miałbym ten, tę motywację, że zawsze tylko ja jestem osią e, meczu i tylko ode mnie zależy, czy go wygram, czy przegram. No i wiadomo, że system ligowy jest dosyć dobrze zrobiony, także wiadomo, kiedy idzie ci lepiej, kiedy idzie ci gorzej. To jest to, co mam w bijatykach, czyli wynik starcia zawsze zależny tylko ode mnie i od przeciwnika i wyraźny wskaźnik, czy idzie ci dobrze, czy źle, no tutaj w postaci faktycznego wygrywania lub przegrywania z innymi. W bijatykach mam też na horyzoncie, wiesz, za trzy miesiące turniej w Wiedniu, za sześć miesięcy może we Frankfurcie i opcja tego, żeby właśnie siedzieć teraz i grać, żeby pojechać i nawet nie wygrać, ale jednak pokazać innym, że jest się dobrym graczem to jest bardzo silny motywator dla mnie. No widzisz, to no nie będzie to oryginalna myśl, ale ja z kolei właśnie wolę gry drużynowe, bo zawsze wolałem się Dopasowy, znaleźć swoje miejsce w drużynie, dopasować się, być tym właśnie graczem, który powiedzmy zapełnia jakąś lukę, a nie koniecznie tym przebojowym gwiazdorem, który w, w, i w jeden na jeden i w 5 na 5 gra tak samo, po prostu nie licząc się z tam z otoczeniem, tylko skupiając na sobie. Mhm. Poza tym lubię też ten aspekt gry drużynowych, że można wyizolować łatwą ofiarę w drugiej drużynie i na niej się skupić. No albo tak. na tym, albo na tym koniecznie na tym, ale na przykład szukać jakiegoś niezgrania w drużynie przeciwnej jakiejś powiedzmy e... crack. na jakiejś szczelina. Hmm. Jakiegoś rozłamu. Jakiegoś... wydaje mi się, że jest jeszcze ładniejsze słowo. No natomiast, właśnie jakieś szpary z kazy w drużynie. Tak, w drużynie przeciwnika, którą można tam wykorzystać i przez nią się przebić. Mhm. I. No, więc to, to kwestia... Myślę, że to się sprowadza do tego, czy właśnie czy czemuś gry jeden na jeden, czy drużynowe, a nie tego, czy cię ciągnie do gier singlowych, czy do rywalizacyjnych. No to tak. raczej o tym, pier o tym drugim myślałem. No jasne, jasne. Tak tylko w temacie marzeń i grania i w ogóle. Marzenia. Marzenia. Czego ja chciałem? Kot chciał otworzyć drzwi. Na szczęście tego nie zrobił. To co? Robimy przerwę, czy... Nie ryzykujemy, że za 10 minut kot przyjdzie do pokoju hałasować. Przede wszystkim ryzykujemy to, czy po przerwie będzie nam się jeszcze chciało o tym rozmawiać, jak już stwierdziliśmy, że w sumie gry bez sensu i ich nie lubimy. Nie no, ja lubię gry. Ja a. tak nie stwierdziłam. A, a. Jak chcesz, to ja mogę grać w gry i przedstawiać opinie, a ty możesz się do nich ustosunkowywać. Okej, okay, to, to, to jest od teraz nasza formuła podcastu. Uff, problem się rozwiązał. No to lecimy do przerwy. Kot, kot, kot, wstawaj, już po przerwie. Ale skończyliśmy, już nie nagrywam podcastu, bo ustaliśmy, że ja już nie gram w gry, to już będziesz grać w Digimony do końca życia i odkryjesz w nich trzecie dno i nirwane i no to, to, co? Nie. Ustaliliśmy, że teraz ja będę grał w gry, a ty będziesz miał opinię. To po pierwsze. Po drugie, będę grał w Digimony tylko przez najbliższe trzy miesiące, aż nie wyczerpię tematu. I w sensie grania, nie podcastowania. I cztery, Nirvana osiąga się przez świadomą medytację, a nie przez granie. A propos opinii. tym postanowił, że... Będzie miał swoje nagrody gry roku. Uuu, nagrody publiczności. To jest to, co jest najfajniejsze. To, to cały news. E, no nie. Nie, nie, nie, nie, nie. To nie jest cały news, mój drogi. Mamy zintegrowany z platformą Steam system głosowania. Bardzo dobry zresztą. Opatrzony kolorowymi obrazkami demonstrującymi sens danej nagrody. Mamy bardzo dużo kategorii, w tym kilka takich trochę z przymrużeniem oka. Kategoria nie mieliśmy, nie chcemy niczego pominąć, tak? Tak się nazywa bodajże to ostatnio. Tak, tak. I to jest cały opis. Tak. Kategoria nie chcemy niczego pominąć polega na wymyślić je sobie sami. Nie muszę chyba dodawać, że spotkałem się z aprobatą kiedy pojawił się pomysł głosowania na Street Fighter 5 jako najlepszy ród kit roku. <gry> Nie muszę chyba mówić, że na tę dokładnie nagrodę, na tę właśnie grę oddano już kilka głosów. Mam nadzieję, że wygrają. Street Fighterowi no, należy się nagroda, jak najbardziej. Za najlepszeródki trochę. Ja tego tak? nie powiedział. <gry> tak, więc teraz możecie wbić na Steama i głosować, głosować, głosować. Aż wyłonicie zwycięzców. I oczywiście jeszcze jak to na Steamie, jest to zintegrowane z jakąś minigierką, zbieraniem odznak i czegoś tam. Tak, i gry, które wygrają będą pewnie na promocji, bo... Bo to Steam. Tak. Ja szczerze mówiąc nadal nie do końca wiem o co chodzi z tymi odznakami Steamowymi. To jest jedna z tych funkcjonalności, które pewnie mają jakiś sens, ale kompletnie się Za odznaki zdobywasz levele, za levele zdobywasz kupony promocyjne na gry. Wow! Chyba tak to leci. Wow! Jakieś totalnie losowe gry, dosłownie. Że dostajesz kupon na jakąś jedną z tych kilkunastu tysięcy gier, które są na Steamie. No, ale możesz wymienić z kimś innym, na przykład na kupon na jakąś grę, która Cię interesuje. No tak, tak. Przy okazji, jakby ktoś ze słuchaczy był zainteresowany grą God Factory Wingman, to jak ją mogę odstąpić? Huk mi up, fam. Tak. Dajcie znać. No. Ach, no co Męska. dalej się oh, pamiętacie właśnie. taką grę jak No Man's Sky pamiętacie te rewolucje na rynku gier pamiętacie takiego pana jak Sean Murray który jest ofiarą on, on. on jest ofiarą to internet jest dla niego niesprawiedliwy mieli po prostu pecha no. No, to, tak? to, to, to jest, no, to jest no, to, no, oni chcieli dobrze no. to ja jestem przekonany ludzie są zbyt surowi dla nich ja uważam oni się tak starają Patrzcie, zrobili dla Was y, Foundation Update? Tak się nazywa? Tak. Co jest zbrodnią? I chyba naprawdę <głos> tego nie wytrzymam i zrobię jakiś felieton na temat tego, jak zbrodniczo gry... O nie, tylko nie felieton. Jak zbrodniczo producenci gier i marketingowcy przywłaszczają sobie własność intelektualną typu książki. Bo jest to zbrodnia. Ale nieważne. Aha. Ważne jest to, co Hello Games planuje wprowadzić w updatecie Foundation Edition. Nie. Jest to niesamowicie ważne. To nikogo nie interesuje. Myślę, że jeszcze tam parę osób gra w te grę. I one będą bardzo zainteresowane tym, że największa aktualizacja automatyzuje w zasadzie cały core gameplay loop. Oh! Będzie można sobie przygarnąć kosmitów, którzy będą kopali za ciebie będzie można postawić kopalnię, żeby kopała za ciebie. Czyli zmieniło się w clickera No Man's Sky. No tak plus minus, nadal możesz sobie latać, więc nie jest tak do no końca. W też masz sobie klikać, zamiast tylko patrzeć jak za ciebie wszystko Ale robi. nie, nie, no możesz sobie latać i eksplorować galaktykę, ta funkcjonalność No Man's Sky nadal zostaje. No i na clickerze też możesz sobie oglądać interfejs tej gry i... I przypatrzyć się, że ta fabryka ładnie wygląda. No ale nie możesz sobie z tej fabryki pójść do innej, a w No Man's Sky będziesz mógł. No masz przesunąć myszką na ekranie. Tak? Grałeś w takiego klikera, gdzie można było przesuwać ekran? Nie, nie, myszką. prostu przesunąć w swój wzrok na inną część ekranu. No tak, no ale nikt się nie przygotuje na to, robiąc klikera, że ty sobie przesuniesz myszką i nic się nie stanie. A w No Man's Sky stanie się. Myślę, że core non-gameplay loop, czyli estetyka fabuła i, i dźwięk są lepsze w time clickers niż w No Man's Sky. Jest to odczucie subiektywne, z którym nie będę się spierał, aczkolwiek jestem też zdania, że ponieważ No Man's Sky nadal ma fabułę i quest, który można ukończyć, to jest on poziom wyżej niż clicker. Nie doceniasz tego gatunku. <laughs> Muszę się z nim zapoznać lepiej. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie. Kyrju, tobie nie wolno. Tak, mi nie wolno. Symetra. O, e, tak, żeby nie było odcinka bez Overwatcha. O, nie chcielibyśmy tego. A no, ja w sumie lubię wspominać o Overwatchu. Ja, nie, odcinek. znudziła mi się ta gra jest beznadziejna. No dobra. Martwy e sport Na szczęście tym razem akurat wydarzyło się coś, o czym możemy pogadać niekoniecznie w kontekście Overwatcha. Albo też nie. Kto wie? Nikt nie wie. Ta co? przejażdżka się nie kończy. O czym ty mówisz? Natomiast co się wydarzyło? Wydarzyło się, Wydarzyła się aktualizacja na razie serwera testowego, ale planowana już na przeniesienie do końcowego. Aktualizacja zawiera zupełne zbudowanie od podstaw jednej z istniejących postaci. Tak zwany rework. Tak. Więc jeśli gracie w Overwatcha, to Symetra ulega drastycznym zmianom. Nie, to moja ulubiona postać. Jak mogli mi ją zmienić? Ja kupiłem tę grę tylko po to, żeby grać z Symetrą taką, jaka ona była od samego początku. Jeśli ją zmieniają, to ja chcę zwrot pieniędzy. Teoretycznie to, co mówisz, nie jest takie do końca bez sensu. Wiem, bo w lol przeżywamy to samo. Co regularnie, za każdym razem, kiedy właśnie jest jakiś reworka, dzieje się ich rocznie. I postaci, które na przykład przez 7 lat były takie same, nagle przychodzą drastyczne zmiany. Oh. No patrz. Nie pomyślałem o tym. Symetra. No, Symetra będzie strzelać nadal w ten sam sposób, ale dostaje większy zasięg, bo potrzebowała. Oczywiście. Już, już marudzą, że za duży, więc pewnie zmniejszą. Natomiast będzie pierwszą postacią w Overwatchu, która ma dwa ultimate skill'a oprócz stawiania teleportu, będzie mogła postawić generujący barierę przyrząd, który na razie przynajmniej działa tak, że generuje tę barierę przez ścianę i no, można go po prostu zniszczyć albo walić w barierę, aż ulegnie zniszczeniu. Na razie nie wiadomo, jak to się sprawdza. Ludzie to raczej przyjmują ciepło, no bo dzięki temu nie trzeba... Liczyć na to, że postawisz teleport w takim miejscu, żeby on jednocześnie był przydatny i nie mógł być ominięty przez przeciwników w ciągu następnej minuty rozgrywki. No Chodzi o to po prostu, żeby można było wziąć symetrę, przegrać pierwszy punkt, przegrać tę pierwszą obronę i nie musieć biec od razu zmieniać postaci, tylko mieć jakieś zastosowanie dla niej w tej fazie, kiedy jeszcze się przepycha na przykład wózek po całej mapie i główny punkt, w którym toczy się walka, jest bardzo dynamicznie ruchomy. A co się jej zabrali, czy tylko dostała nowe rzeczy? E, zabrali jej dawanie e, hp swoim e, teammateom. O nie, to, to jest jedyny, to jest aspekt, który najbardziej lubiłem. Jak to zabrali, to już nie chcę nigdy grać w Overwatcha. Masz prawo tak uważać. Gdzie moje pieniądze, Jeff? Ehm, e, możesz na przykład kupić skrzynkę i w skrzynce wypadnie ci skin do postaci, którą dotychczas nie grałeś i to cię może zmotywować do grania tą postacią. No, e, no nie, nie. Symetra się bardzo zmienia. Zamiast dawania tarczy e, twoim towarzyszom, co działało jako przedłużanie ich paska HP, będziesz mógł postawić taką małą tarczę. Taka zabawa w Gears of War, że z podziemi nagle wylatuje e, osłonę, za którą możesz się schować. Super przygoda! W tej chwili działa to tak, że strzelasz tą osłoną i ona sobie leci do przodu, ale nie wygląda to w praktyce najlepiej, mm. <laughs> powiedzmy. Prawdopodobnie z tym faktem, że osłona się rusza, i nie będą na razie nic robić, ale tak jak patrzyłem na nagrania i screenshoty, to nie wygląda to dobrze. No dobra, to chyba muszę zacząć mówić o każdej zmianie postaci w LoL-u, skoro uważasz, że to są newsy warte wspominania w podcaście. No wiesz, jeśli będą to ogromne reworki, jeśli... Zmienili to... jej zasięg, dostała nowy ult. Wow. Zrobiłem kupę pod siebie z wrażeniem. No, zabrali jej e, dawanie tarcz i dali za to coś innego i dali jej na start wszystkie wieżyczki, tak żeby ich nie musiała generować. No to jest kosmetyczna zmiana. Hmm. Czyli... A, to okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Wyszły pokemony i rozwaliły sales charts. Ja tego nie napisałem. Nie, nie byłbyś w stanie napisać czegoś takiego. Nie jesteś w stanie zrobić nic bardziej ambitnego niż Ctrl-C, Ctrl-V. więc Dlatego podsumowania newsów piszę ja. Wyszły Pokemony i sprzedają się niesamowicie dobrze. Więcej wiadomości o 11 wieczorem na Krajowej Jedynce. Wszystko dzięki Pokémon Go. Nintendo znowu to zrobiło. <głos> Dokładnie. Ale nie, to akurat fajne, że jeszcze coś się w ogóle sprzedaje, bo do niedawna słyszałem marudzenia, że gry w Japonii się już tak słabo sprzedają, że w ogóle nie można ich traktować jako rynek. o oh wait, wyszły Pokémony, które są popularne wśród wszystkich i nagle milionowa sprzedaż. I to by zamykało newsy, bo dosłownie nic się nie wydarzyło w tym tygodniu. Ale, ale, ale, ale jeszcze najważniejszy news. Więc przejdźmy może do nie newsów. Na, news, news najważniejszy no to... Ściska mnie z ekscytacji Nie mogę tego w Do... sobie powstrzymać Marvel vs Capcom ery. Tak, to, to jest twoim zdaniem news? 3 plus 1 To jest twoim zdaniem news 2 no. razy 2 Nie pukaj cz tery Nowa część! Marvel mm. żyje, dziecinko! Uhu. To, to rozumiem, rozumiem, że ja teraz mogę sobie wejść na forczana i wpisać nie wiem, z plotki o grach, które a być może a, kiedyś wyjdą. A, a I, to, a, a, I to też, a, też a, a, będą newsy, tak? po prostu No bo... Yy, tak serio, to chyba dwa miesiące temu był ten Comic Con, gdzie też wielu ludzi się nagle tak totalnie z tyłka zapaliło, że o, może zapowiedzł Marvela czwórkę. I wtedy to wyglądało trochę inaczej. Wtedy dosłownie miałem wrażenie, że na plotka wzięła się znikąd i w ogóle mnie osobiście nie ruszyła. Szczególnie, że wtedy mniej więcej w okolicach tego wydarzenia był ten słynny tweet od pana Nitsuma, który produ był producentem Marvela trójki w którym pan Nitsuma twierdził, że nad Marvel vs. Capcom żadnych prac aktualnie nie ma. Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, ja się tam wtedy, a nie mówił, tylko, że on nad nim nie pracuje? Wydaje mi się, że było to ujęte w słowa typu there's no work going on around Marvel okay, vs. Okay. Capcom. No dobra. No niech będzie. Natomiast tym razem jest dużo więcej źródeł i te newsy, newsy plotki, y potencjalnych przecieków ciągnął się już od jakichś dwóch czy trzech tygodni. Mm -hmm. I są to tweety od ludzi, którzy mają jakieś tam e, dojścia? Nie, track record. A, że są wiarygodni. Tak, jak od w miarę ludzi wyglądających na wiarygodnych, którzy już dawniej prezentowali jakieś plotki, które okazywały się być prawdą właśnie w temacie gier, bijatyk. Jasne. Pojawiły się posty na Neogafie, które twierdzą wprost, że mamy informacje insiderskie, że będzie tam Marvel. Mhm. A nie wiem, czy wiesz, ale na Neogafie jest taka polityka, że jeśli ktoś coś takiego napisze, to musi, nie musi publicznie public... pisać tak swoich źródeł, ale musi to przekazać moderatorom, bo w innym przypadku dostaje permanentnego bana. No i powiedzmy, że że wiesz, ktoś mógłby nakłamać mimo to, że może po prostu moderacja Neogafa śpi albo przedstawił w taki sposób, że oszkał moderację, natomiast, no powiedzmy, są to konta ludzi, którzy mają już od kilku lat konta i długą historię postowania, więc można sądzić, że komuś takiego mu szkoda by było dla takiej plotki tracić swoje konto. No tak. Bo nie wiem, czy wiesz, ale na Neogafie nie można zakładać konta na maile z publicznych serwisów, typu nie wiem, Google, O2, Yahoo, cokolwiek. Tylko? No, trzeba mieć jakiegoś swojego prywatnego, z prywatnej domeny. Okej. Okay. Nie, nie wiedziałem. To. Pierwsze słyszę. No, więc jest to powiedzmy takie zabezpieczenie ściana od tych powiedzmy najgorszych. Mhm. Taka podstawowa, żeby przynajmniej część ludzi odsiać, którzy nie mają w którym szkoda kasy na założenie sobie skrzynki mailowej prywatnej, a nie mają akurat do, dojścia, nie wiem, do jakiegoś służbowego maila, czy czegoś w tym stylu. No tak, no tak. Natomiast... No, poza tym, no pojawił się plakat niby Marvela czwórki, ale ja tam akurat średnio w niego wierzę. Natomiast sądzę raczej, że ktoś mógł go stworzyć po to, że jakby dlatego, że sam chce wkręcać społeczność, a nie dlatego, że jakby to nie on jest źródłem, tylko myślę się rzeczy, ktoś na bazie tego pomyślał, że on akurat nie wierzy w tego Marvela czwórkę, ale może wkręci ludzi takim plakatem. No tak. tak mi to wygląda przynajmniej. Z, z jednej strony plakat jest na tyle prosty, że byle kto go zrobi na kolanie w nie wiem, 20 minut. Ale z drugiej strony niesie ze sobą taką małą aurę wiarygodności. Jest taki właśnie prawdziwy teaserowy plakat, które, z którego można by skorzystać. Oczywiście gdyby faktycznie miał być to teaser pod kątem jakiegoś tam ujawnienia, no to raczej podzieliłby się nim ktoś związany z produkcją. No, ale może na tym psx bo no. obecne plotki są takie, że następny weekend. PlayStation, na Experience. PlayStation Experience. Miałby się pojawić zapowiedź tego Marvela 4. Aha. I... Więc może właśnie tam dopiero zobaczylibyśmy taki tizujący plakat, może ten konkretny. No tak, możliwe, możliwe. Ja jak Fox Mulder chcę wierzyć, bo czuję się związany z serią mhm. i mam wiele wspomnień, których nie będę oceniał pod kątem tego czy były dobre czy złe z Marvelem Trójką. I chciałbym po prostu zobaczyć kolejną część. Chciałbym zobaczyć rozwój. Chciałbym, żeby na trójce się nie skończyło. Trochę właśnie z jednej strony, no jak myślę Marvel 4, no to oczywiście, że chcę. No Marvel 3 jest no moją ulubioną bijatyką. Nie mam co się oszukiwać. Mogę mieć na niej temat uważać, że nie jest najlepszą bijatyką, że ma dużo problemów, w których inne gry, tak jak na przykład, nie wiem, Alpha 2, czy nawet Marvel 2 nie miał. Mhm. Że wydają się być na papierze, lepszy, na papierze lepszymi grami. No na przykład w takiego Marvela 2 ja nie grałem nigdy dużo na wysokim poziomie. No. Tak się w ogóle w niego nie grałem, więc no ciężko, że był moją ulubioną bijatyką. Więc z drugiej strony, no jednak jak patrzę na te najnowsze bijatyki, takiego Street Fighter'a 5 i myślę, że wiesz, jeśli powiedzmy tak samo Marvel trójka był dla Marvela dwójką tym samym czym Street Fighter 4 był dla Street Fighter'a 3, mhm. to gdyby tak samo miał się ten trend utrzymać. Tak, i Marvel 4 byłby adekwatny do 3 piątki, no to no nie wiem, czy bym się tak zachwycił. Dobra, to... Poza tym jeszcze drugi problem, czyli to w jakim kierunku sam Marvel jako firma poszła mm -hmm. w te, przez te ostatnie 5-6 lat, czyli no kinowe no, uniwersum. Tak. Nie wiem, czy na ile to jest znana historia dla... Coś, co mnie szczególnie ubodło jakby sposób, w jaki mnie osobiście ten kierunek jakby firmowy, ta polityka firmowa ubodła, Aha. Jest to, że był serial animowany Avengers Earth Mightiest Heroes, który jest jednym z moich ulubionych seriali animowanych w ogóle, bo głównie animowane wszechczasów. Aha. I po dwóch sezonach postanowili, że go skończą, co jest akurat dość częstą praktyką w przypadku y, amerykańskich kreskówek ze względu na to, jak działa prawo. Wydaje mi się, że jest prawo, że przy trzecim sezonie trzeba podwyższyć płace. Aha. Coś nie, nie pamiętam dokładnie, natomiast właśnie przy okazji tej serii o tym czytałem. Natomiast niedługo po tym, jak ten serial się skończył, dosłownie miesiąc czy dwa później pojawiła się nowa seria Avengers Assemble, w której wszystkie postaci zostały zredizajnowane tak, żeby przypominać bardziej swoich odpowiedników z filmowych Avengers. Aha. I ogólnie poziom sam serial był też dużo niższy i żenada, krótko mówiąc. Okay. Więc trochę to tak sprawia, że myślę sobie o tym, że o, mógłby być Marvel czwórka, w którym właśnie nacisk jest na postaci te, które pojawiły się już w tym filmowym uniwersum czy Netflixowym, że tak też by wyglądały, że nie byłoby na przykład mojego ulubionego Taskmastera, bo powiedzmy, że w tej w 2010 roku miał jakimś tam swój kultowy fanbase, ale teraz już niekoniecznie. No. no i nie ma go w filmach. Tak, no właśnie. Aczkolwiek słyszałem, że to dlatego, że Taskmaster należał do Foxa razem z X-Menami, ale teraz już wrócił do Marvela. Aha. Więc możliwe, że na przykład będą mogli chcieć go wsadzić do jakiegoś Netflixowego serialu i wtedy przy okazji pojawiłby się też w grze, co w sumie nie jest aż tak nieprawdopodobne, no ale powiedzmy, takie myśli mi krążą i sprawiają, że wiesz, tak? Sytacja, że Marvel, Marvel, Marvel, a potem zastanawianie się, wiesz, małpia, rączko, czy, czy tego właśnie chciałem? No dobra, to kontynuując ten nurt czarnowidzenia, jakbyś miał myśleć o tym, jak wyglądać by mógł Marvel 4, prawdopodobny scenariusz, który kompletnie zwaliłby grę w twoich oczach czego byś się mógł spodziewać. No gra jest wolniejsza. Po prostu to są standardy trend, którym Bijatki idą od lat. No taki mhm. Marvel trójka w porównaniu do Marvela dwójki. Czym on się różnił? Był grą, która miała, która była trochę powolniejsza, trochę uproszczona, był duży nacisk na to, żeby sterowanie było prostsze, żeby były te ficzary, które sprawiały, że jakieś tam rzeczy są łatwiejsze. i w praktyce to nie było, nie miało aż takiego z wielkiego znaczenia, jak można by pomyśleć. Ale jednak większość osób zgodnie stwierdzi, że Marvel 2 był obiektywnie lepszą grą. Mhm. Z czym no nie mogę tej rozmowy prowadzić, bo niestety w Marvel 2 tak. w ogóle nie grałem. Ale jakby rozumiem te argumenty i nawet jakby z, powiedzmy z, z pozorów faktycznie wydaje się to być rozsądnym tak, o, no. opinią. ja No i gdyby no. zrobić faktycznie tę grę jeszcze trochę prostszą, Gdyby fakt się te bardziej skomplikowane narzędzia, gdyby skupić się właśnie na tym, żeby w tej grze nie było takich samych, powiedzmy, błędów i eksploitów, jak w Marvelu trójce, gdzie mamy na przykład infinity, mhm. jakieś tam unblockable setupy, gdzie po prostu nic się nie da. Jeśli, powiedzmy, daliśmy tam, stanęliśmy w złym miejscu w danym momencie, to za dwie sekundy na przykład będziemy w sytuacji, w której już nic nie będziemy mogli zrobić i mamy zagwarantowane, że dostaniemy. Mhm. Albo te setupy z Firebrandem, gdzie po prostu mamy Jeśli nie mamy powiedzmy jednej tam z trzech postaci w grze, które mogą z tego uciec, to po prostu po pierwszym trafieniu mamy gwarancję, że już przegramy, bo po prostu postać ma dosłownie cios nie do zablokowania, który teoretycznie nie powinna móc go używać jakby 100%, ale z odpowiednimi asystami jest w stanie kontynuować to jedno niekończące się kombo na kolejnych postaciach. To jest w ogóle absurd tak bardzo, bo czasami muszę się zastanowić, jak widzę kształt Marvela Trójki. Bo Marvel dwójka to wiadomo, że to po prostu, no, zrobili to i lecimy, robimy i nie zastanawiamy się za bardzo. Ale Marvel Trójka ma tak dziwne interakcje momentami, które są tak banalnie proste do przewidzenia z perspektywy gracza. Mhm. Wiesz, daje postaci cios, który musi przy... załadować, więc nie może go użyć sama, ale jak załaduje, to jest nieblokowalne. I... I nikomu nie przyszło do głowy, że jest 8 asyst w grze, które będą tak długo trwały, że przytrzymają przeciwnika w miejscu tak, żeby ten nieblokowalny atak mógł spokojnie się naładować i wejść. czy ta postać, o której mówisz, była w Vanilli czy w Ultimate? Firebrand? Chyba w Ultimate. Tak. Ile czasu po premierze Marvela Vanilli wyszedł Marvel Ultimate? No, 11 miesięcy? 10. Okej. Okay. A może tak, 10. No, to wszystko co mam do powiedzenia. Nie, przepraszam 9 luty listopad. A, faktycznie. Więc 9 postaci na to, żeby zaprojektować 8 czy 12 nowych postaci? 9 Dwa? miesięcy. Tak. Żeby zaprojektować i wrzucić do gry 12 nowych postaci, na której być może już pracowali wcześniej, no, nawet 7. prawdopodobnie natomiast jednak przez te z jakiegoś powodu postanowili na początku ich od razu nie wrzucać no. i musieli też się wtedy skupić na innych rzeczach na jakichś tam balansach, dopracowywaniu stabilności, tego typu rzeczy no tak, Więc ale wiesz dużo tych rzeczy, z którymi jest największy problem w Marvelu to są właśnie postaci, które weszły w Artimacie Virgil, Firebrand co jeszcze? Nemesis, jak wiadomo co jeszcze jest takiego głupiego w tej grze, oprócz Bloka i Virgila no, Strider jest nieprzemyślany i głupi. Mówiła tu, co jest za mocne, a nie za słabe. Nie, tak naprawdę to wiesz. E, no, ale właśnie, jest też druga strona medalu, że masz na przykład taką postać jak Iron Fist, który też wyszedł w Ultimate, i nie ma sensu granie tą postacią, sprowadza się do powrotu do ekranu wyboru postaci i zmiany go na coś lepszego. Ej, to samo mówili o Chanley przez 5 lat. No a i. Potem Ryan Elvis zrobił to rodzinko. No dobra, no przecież Justin Wong też wybierał Iron Fista i wygrywał ale, im mecze. Ale nawet Justin Wong nim nie wygrał, nie wiem, w sumie nie wiem, czy wygrał nim turniej, ale, ale nie trzymał się tej postaci. A Ryan Elvis zrobił to z czany. No do. Nawet Justin Wong, Leg, Justin Wong! Po nie, prostu, Justin! Po prostu ktoś powinien mnie zatrudnić do projektowania bijatyki i wtedy byłoby dobrze no, w każdym razie ja się tak zastanawiałem, jakie są prawdopodobne scenariusze, są dwa albo, znaczy tak, trzy albo gra nie wyjdzie i faktycznie to są wszystko ściemy albo wyjdzie i będzie dobra, albo wyjdzie i nie będzie dobra jak będzie dobra to się ucieszy ale jeśli chodzi o temat tego, co w zasadzie w tym momencie może nas niepokoić. A, tylko nie, chyba nie dokończyłem w końcu myśli, bo Aha. już tak zeszliśmy na ten temat, no ale to są właśnie moje główne myśli, co może być gorsze w tej grze. Mogą się skupić na tym, żeby tych głupich, wzmocnych rzeczy nie było i tak jak w Street Fighterze 5 też ich nie ma. Wiesz, były na przykład bloki w Street Fighterze 4, no w piątce ich nie ma. Ale. ale skupili się na tym i kosztem tego gra została do bólu uproszczona i po prostu brakuje w niej jakiejkolwiek głębi, dynamiki i poszli w kilka decyzji, które po prostu z jednej strony zapobiegają tym strasznym rzeczom takim jak nieblokowalne jakieś setupy, no ale z drugiej sprawiają, że praktycznie w ogóle nie ma żadnego Kizeme i... No i jak ogólnie. to? Możesz rzucić albo uderzyć. A przepraszam, można zrobić shimmy jeszcze. Tak, dokładnie. Że po prostu jest tego bardzo mało i że gra na temat ewidentnie traci, bo no SF4, co by o nim nie mówić, nie było tak szybkie, na przykład jak Street Fighter 2, ale jednak było obiektywnie w miarę dynamiczną bie, gdzie faktycznie no. coś się działo, dużo latało po tym ekranie, zyskało jakieś ciosy, dziwne setapy, było mnóstwo jakichś ciekawych, skomplikowanych zależności, których można się było latami uczyć. Poza tym, Street Fighter 4 miał też tę bardzo mocną stronę, że ponieważ z pojedynczego ciosu można było przejść do sekwencji, która zupełnie przeważała szale na naszą korzyść, to ten moment, kiedy obaj są gotowi wyprowadzić sekwencję, ale muszą się trafić, był pełen napięcia i prowadził do no, niezapomnianych momentów. No, a Street Fighter 5 jak wygląda, dobrze wiemy. Nie ma tego. No nie. No i strach właśnie, że co jeśli Marvel 4 pójdzie tą samą drogą? No, no jestem w stanie przewidzieć taką sytuację, że ta gra naprawdę jest na tyle słaba, że nie chciałbym w nią grać. Mimo, że tak jak mówię, Marvel 3 jest moją ulubioną biedką wszechczasów i nawet wczoraj w nią jeszcze grałem, co mi tym bardziej przypomniało o tym, jak bardzo ją lubię, a, z, a z, przypomniało mi też, że chyba aż tak nie lubię, na przykład Guilty Gear. No <laughs> to... Wiesz, e, mi przeszła do głowy od razu pierwsza rzecz dosłownie, e, co mogłoby być nie tak z Marvelem 4, ograniczanie opcji zmiany postaci. E, naprawdę spodziewałbym się, że mogliby wprowadzić coś w stylu hej, robimy szaleńczą zmianę, masz cztery postaci, ale z nich tylko jedna jest w polu, a trzy pozostałe to asysty i nie, nie możesz ich zmieniać. Brrr. Nie, nie, wiesz, nie zdziwiłbym się. Natomiast to była taka pierwsza myśl. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to ewentualnie odpychająca stylistyka. Bo. Przykład seriala Vegas Assemble w kontraście no, Zerf Mightiest Heroes. No właśnie Pewnie to co... wrzucę to do ten, do obrazka podcastu, więc Spoko. sobie będziecie mogli porównać. To co, to co też wspomniałeś z tą stylistyką wiesz, jakby się na przykład okazało, że nagle ze strony Marvela mamy tylko postaci, które pojawiły się ostatnio albo w filmach albo serialach z Marvel Cinematic Universe słynnego i one jeszcze w dodatku są tak stylizowane żeby niekoniecznie przypominać aktorów, ale plus minus wyglądać jak w filmach no myślę, żeby do mnie to bardzo nie przemówiło mm -hmm. A, Jednak... ale dobra z tego jedna rzecz Marvel nie będzie chciał żadnego X-Mena wsadzić, co oznacza, że w końcu nie będzie Wolverina. O, to byłoby super. Ale jakbym zobaczył Dormanu jak z filmu o Strange'u, to, to wyrzuciłbym płytę przez okno. Mam nadzieję, że jesteś fanem Inhumans. Bo pewnie hmm. będą, bo to chyba najbardziej w tej chwili forsowana przez Marvela Marka. Tak? Tak jak Roman Reigns. O, proszę. Nie, nie, nie mam nic do Inhumans, ale mało się orientuję, nie ukrywam. Ważne, żeby był doktor Strange. No ale musi być, bo miał swój film. A no, skoro no. są plotki i muszą zrobić tę grę, bo już internet plotkuje, to muszą ją zrobić z doktorem Strange'em. Nice, nice. Jak dadzą jeszcze Stridera, który w sumie też niedawno miał swoją grę, no parę lat temu, ale jest jeszcze taki w miarę świeży, no to już dobra, to ja kupuję. To ja mogę grać. Nawet jeśli będzie jak Street Fighter V. Nie. Nawet jeśli będzie ekskluzywem na Switcha. Nie. To była jedna z pierwszych plotek, jakie widziałem na WSMN, że to będzie właśnie... Ekskluzywna Switcha, ale trochę już tej plotki nie słyszałem od dawna, więc, więc myślę, że nie. No tak. Ja mogę powiedzieć nawet na fonii, że jeśli się okaże, że nie będzie tej na maksa odpychającej stylistyki, tak, żebym mógł rzucić okiem i od razu wiedzieć, że nie chce grać w tę grę, i faktycznie ta gra wyjdzie, to chyba wtedy. Zdecyduje się kupić PlayStation 4. No, no. no to już, samo. już nie będzie wyjścia. To znaczy, no wiesz, no może z Cross, Street Fighter 5 wyszedł na pc ta z crossplayem. No, zobaczymy, wszystko przed nami. W każdym razie chcę wierzyć w te plotka, mimo wszystko. Mm -hmm. No. Szczególnie, że Street Fighter 5 to w ogóle wrócił na tapetę. Za sprawą Zoe, turniej Street Fighter 5, sponsorowanego przez Zoe. Zapłacili ci? Na razie nie. To osieć cicho. Hitboxy i framey na gmail.com Możecie napisać nam, jakie są wasze ulubione bijetyki. Moja to Marvel 3, potem Street Fighter Alpha 2, a potem tak coś między Vampire Saviorem, Streetem 4, wszelkimi Tekenami, a, a Guilty Gear No ja myślę, że... A nie, jeszcze Persona na równi jestem. Marvel, potem Alpha, potem Persona, a potem te cztery gry, które wymieniłem. To jak mamy podać top 3, to u mnie będzie Guilty Gear AC R, potem dopiero Guilty Gear Exart. I tu jest mi ciężko podjąć decyzję, bo muszę się mimo wszystko łamać między Streetem 4, Streetem 3 i Marvelem bo w Marvela najwięcej grałem, znaczy, chociaż, no nie wiem, Mar w Marvela dużo grałem i w, mam z nim masę dobrych wspomnień. W Streeta 4 grałem co najmniej równie dużo i e, świetnie się bawiłem oglądając turnieje. Dużo dłużej bawiłem się przy turniejach Streeta 4 niż Marvela, ale jednak Street 3 jest taki jakiś. Grałem w niego najmniej z tych trzech gier, ale bardzo go szanuję i zawsze jak w niego gram, to się świetnie bawię. No, więc ja zostaję przy top 2, bo nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. No, ja powiem top chyba 8 więc <grych> Wy możecie wymienić top, ile chcecie. Tak. Jeśli nie będzie za długie, to przeczytam. Jak będzie za długie, to przeczytam po prostu, aż mi się znudzi. A ja przeczytam nawet, jak mi się znudzi. Nie, one mi się na, wiesz, tak, na foni, na nagraniu, Na żywo. Co zawsze mam ochotę powiedzieć na wizji. No tak. Jest... No, chciałbyś chciał. Jest chory.